Cześć, tutaj Maciej Wiosną, witam w kolejnym odcinku Land of Sound. Dzisiaj pokrótce chciałbym omówić kilka pomocnych stron internetowych dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego. Wszyscy wiemy, że internet to studnia wszystkiego, zarówno tego wartościowego i tego mniej wartościowego również. Codziennie powstają nowe portale, artykuły, blogi, Znajdujemy tysiące komentarzy i wiadomości. Jak w tym gąszczu odnaleźć to, co cenne i wartościowe? Często trzeba przekopać się przez niezliczone słabe publikacje, żeby trafić na perełkę. I jak już taką perełkę znajdziemy, to polecam swojej przeglądarce internetowej stworzyć nową zakładkę pod nazwą wskazującą na jej zawartość, na przykład odkrywcze English Science. Teraz wszystkie przeglądarki internetowe mają możliwość stworzenia takiej właśnie zakładki do których można w dowolnym momencie wrócić jednym kliknięciem. W takiej zakładce następnie zapisujemy linki do stron, które uważacie za warte regularnego odwiedzania. Dzięki temu wyrobicie sobie nawyk kolekcjonowania tego co wartościowe, a dodatkowo następnym razem nie zmarnujecie cennego czasu na przypominanie sobie myśląc, gdzie ja to widziałem. Co więcej, chyba większość z nas regularnie zasiada z herbatą przed komputerem. I zaczyna codzienny przegląd poczty, prasy, Facebooka. I właśnie czemu by nie dodać tutaj jakiejś strony anglojęzycznej, na przykład związanej z Waszym hobby. Ja sam tak robię i też korzystam z takiego systemu katalogowania ulubionych stron. Jeśli chodzi o witryny związane z nauką języka, możecie znaleźć u mnie na przykład foldery słowniki, media, metodyka. Wszystko czego mi potrzeba w zasięgu jednego kliknięcia myszką. Ale pamiętajmy, że porządek to nie jedyna metoda. Czasem trzeba wyjść poza ramy tego, co już znamy i zanurkować w poszukiwaniu czegoś nowego. Natomiast wracając do meritum, czyli polecanych stron. Dobrze wiem, że każdy z nas ma inne gusta czy też zainteresowania. Ja osobiście uważam, że ucząc się powinniśmy robić to z pasją i wybierać to, co nas interesuje, a nie na siłę to, co wydaje się być stworzone dla uczniów. W związku z tym w pierwszej odsłonie chciałbym polecić coś uniwersalnego, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. A mianowicie www.voanews.com Jeśli ktoś nie radzi sobie jeszcze z odszyfrowywaniem angielskich linków, to w treści posta, w którym znajduje się ten podcast, znajdziesz również bezpośrednie linki do wszystkich stron, które podam w tym nagraniu. VOA News jest to strona przedstawiająca wiadomości ze świata, z różnych dziedzin. Każdy artykuł jest tutaj opatrzony nie tylko zdjęciami i tekstem, ale również plikiem dźwiękowym, odczytywanym przez lektora powoli, z dokładnym, czystym akcentem. A lektorzy mówią tutaj amerykańskim, angielskim. Niektóre newsy opatrzone są również klipami filmowymi. Dodatkowo każdy z artykułów można pobrać w formacie mp3 i słuchać np. w drodze do szkoły czy pracy. Na stronie znajdziemy działy takie jak USA, World, US History, American Life, Arts and Entertainment, Health, Education, Business and more topics. Strona oferuje również specjalny dział przeznaczony Właśnie dla uczniów pod nazwą Web Features. Znajdą się tam użyteczne i pomocne zakładki Foreign Student Series, Word Master, Words and Their Stories, Wordbook, Games with Words. Możemy tu znaleźć porady dla osób chcących uczyć się angielskiego, artykuły dotyczące słownictwa z różnych dziedzin jak i etymologii, a także quizy i gry słowne. Dodatkowo strona opatrzona jest newsletterem gdzie po podaniu swojego adresu internetowego, a chodzi mi o adres mailowy, będziemy na bieżąco informowani o nowościach na stronie. Drugim z linków, który uważam za kultowy i nie boję się użyć tego wzniosłego słowa, jest www.bbc.co.uk/radio. Czym jest BBC? Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale na wszelki wypadek powiem, że jest to British Broadcasting Corporation, czyli Brytyjska Publiczna Korporacja Nadawcza, największa tego typu instytucja na świecie, która powstała w 1922 roku. Ale wracając do samej strony BBC polecam oczywiście zakładkę Radio, gdzie znajdziemy 11 brytyjskich stacji muzycznych, przeznaczonej dla różnych grup wiekowych oraz podzielonych tematycznie. Na przykład Radio One, które celowało w młodych słuchaczy, czy Radio Two dla bardziej dojrzałej publiczności. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wspaniałe programy, najlepsza muzyka, topowit dj -e, zabawne i pouczające audycje. Wszystko to znajdziecie w, ra w Radiu BBC. Dlaczego by nie zastąpić choć kilka razy w tygodniu naszego oklepanego radia, w którym ciągle puszczane są te same piosenki czymś naprawdę wartościowym muzycznie, jak i językowo, dla wszystkich chętnych na nauki języka angielskiego? Żeby nie wyjść na totalnego anglofila, nie mówię, że wszystkie rodzime stacje są komercyjne i tendentne. Sam z ręką na sercu polecam na przykład polskie radioprogram czwarty. Jeśli myślicie, że polskie radio to tylko nudy dla naszych babć, nie możecie się bardziej mylić. Posłuchajcie czwórki przez tydzień, a znajdziecie tam wiele wartościowych audycji i sporo niebalonalnej muzyki. A dla uczniów angielskiego polecam weekendowe poranne audycje Bed and Breakfast w języku polskim i co ciekawe angielskim. Wracając tymczasem do strony BBC, to oprócz programów radiowych znajdziecie tam tony podcastów tematycznych, są one podzielone na kategorie regionalne oraz działy takie jak: Children's, Comedy, Drama, Entertainment, Factual, Learning, Music, News, Religion and Ethics, Sport. Ja znalazłem tam dla siebie przykładowo wspaniałe wspomnienia: Davida Attenborough, Sir Davida Attenborough, podróżnika, popularyzatora wiedzy i przyrodniczej na świecie oraz wspaniałego narratora który swoim brytyjskim głosem i krytycznym akcentem opowiada o niezliczonych, fascynujących wyprawach w krainy przyrody. Tak więc zachęcam do eksploracji www.bbc.co.uk/radio, bo znajdziecie tam dużo więcej niż to, o czym teraz wspomniałem. A gdyby ktoś chciał trochę popracować i poćwiczyć swoje umiejętności językowe, to mam zadanie. Jednym zdaniem w komentarzach do tego posta zrecenzuj tematykę każdego z 11 programów nadawanych przez BBC. Trzecim i ostatnim linkiem polecanym na dzisiaj jest słownik internetowy pod adresem wwwthe Jestem pewien, że w internecie znajdziecie wiele słowników, ale polecam ten z kilku powodów. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, jest darmowy, co nie zawsze jest regułą dla słowników tej jakości. Po drugie jest słownikiem angielsko-angielskim, co z pozoru nie jest zaletą, ale bardziej przyda się osobom, które rzeczywiście dociekliwie uczą się języka. Po trzecie znajdziemy tam zakładki, przez które możemy filtrować nasze zapytania. Na przykład, gdy wpiszemy home, Możemy przefiltrować to słowo przez zakładkę Dictionary, Medical Dictionary, Legal Dictionary, Financial Dictionary, Acronyms, Idioms Encyclopedia. Dzięki temu, rezultaty, które otrzymamy, będą zawężone dla konkretnej dziedziny, która nas interesuje. Kolejnym atutem jest to, że słownik ten nie ogranicza się do czerpania definicji z jednego źródła. Jeśli damy mu jakieś zapytanie o frazę lub słowo, to w rezultacie dostaniemy definicję z wielu różnych źródeł słownikowych. To tak jakby mieć jeden słownik, który równocześnie odnosi się do kilku innych. Każde z haseł jest opatrzone bogatą bazą przykładowego użycia w zdaniach, co jest okropnie pomocne. Dodatkowo znajdziemy tam wymowę, którą można odtworzyć w pliku dźwiękowym, w akcentach zarówno brytyjskim jak i amerykańskim oraz krótką notatkę etymologiczną pokazującą skąd dane słowo się tak naprawdę w języku, w języku angielskim wzięło. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że choć trochę zainspirowałem Was do sięgnięcia po internet. Jako ocean nie tylko rozrywki, komunikacji czy wiadomości, ale źródło wiedzy o tym wszystkim, co Was interesuje, bez względu na to, czy jest to psychologia kliniczna, czy też gry komputerowe. Z pewnością znajdziecie tu coś wartościowego w Waszym ulubionym temacie, a do tego będzie to w języku angielskim. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Land of Sound. From its night, he points his finger at me. I turn my head towards the sky and let the screaming pass me by. It happens all the time. It would appear that somehow. I came to realize that I know Could be better for so many It happens all the time It would appear that somehow It would appear that somewhere It would appear for someone It happens all the time That somehow we're too far apart oh. Voices whisper at night disapprovingly I tell you most so assuredly I turn my head towards the sky and Let the screaming pass me by So many love isn't just another game to the played and then displayed. It happens all the time. It would appear that somehow, it would appear that somewhere, it would appear for some.